Pomijając trzy wojny światowe, proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej. Przełomem było dopuszczenie Żydów do zakonu. W 1782 roku główna siedziba iluminatów została przeniesiona do bastionu i matecznika Rothschildów, Frankfurtu. Hrabia Dawiriu, wolnomularz, który opuścił zakon, pisał z przerażeniem spisek, jaki się układa. Jest tak dobrze pomyślany, że będzie kropka niemożliwością dla monarchii i kościoła mu umknąć. Słowa prorocze i złowieszcze: Monarchię zniszczono, kościół jest poddawany przerażającej erozji u samych jego doktrynalnych, ewangelicznych fundamentów. Równie profetyczne, choć oparte na poznanych programach illuminatów, były słowa cytowanego już historyka Robinsona pierwszym i bezpośrednim celem jest wejście w posiadanie bogactw. I aby tego dokonać, chcą obalić chrześcijaństwo następnie zaś powszechne rozpasanie zapewni im przyłączenie się wszystkich niegodziwców i umożliwi obalenie wszystkich rządów europejskich. Potem pomyślą oni o dalszych podbojach i rozszerzą swoje działanie na pozostałe części globu. Nesta Webster cytuje Louisa Bianca, socjalistę, współtwórcę serialu rewolucji z 1848 roku, podpalacza Francji. Blanc nazwał Weishaupta najgłębszym spiskowcem jaki kiedykolwiek istniał. To pewne, że gdyby Blanc dożył czasów współczesnych, nazwałby Weishaupta tak samo spiskowcem wszechczasów. Zanim przejdziemy do prezentacji kilkunastu rodzin iluminowanych bestii, spadkobierców programu totalnej zagłady cywilizacji chrześcijańskiej, trzeba odnieść się do polskiego wątku iluminizmu Weisheupta. To wątek tragiczny dla Polski. Weisheupt jest współsprawcą drugiego i trzeciego rozbioru Polski. Wspomagali go w tym iluminaci francuscy i amerykańscy, m.in. Thomas Jefferson. W przechwyconych dokumentach iluminatów znajduje się dyrektywa Weishaupta w sprawie oponowania przez iluminatów polskiej masonerii. Dyrektywa kierował dozwadzka Katona. Nosi ona datę 11 stycznia 1783 roku Mam pomysł u zawiązania Konfederacji Lóż Polskich, niespecjalnie po to, by ją wprowadzić do naszego iluminizmu, lecz po prostu w ramach wolnomularstwa, by ustanowić system Lóż Skonfederowanych. Wybrać z nich następnie najlepszych ludzi, uprzedzić ścisłą obserwację Obserwy H.p. i zniszczyć ją. Napisz jak najprędzej do Warszawy, że znasz w Monachium i w kilku innych miastach szereg loż gotowych do skonfederowania się z nimi na warunkach następujących zadowolą się trzema pierwszymi stopniami. Każda loża będzie miała swobodę w nadaniu sobie takich stopni wyższych, jakie zechce. Każda loża będzie niezależna od wszelkiej innej przynajmniej na tyle, na ile loże niemieckie niezależne są od lóż polskich. Związek między nimi utrzymywany będzie tylko drogą korespondencji i odwiedzin braci. Jeśli uzyskamy ten punkt, to wszystko czego nam potrzeba resztę zostawcie mnie. Filon został już uprzedzony, by przygotował do tego nasze loże i dolno -saskie. Nie zwlekajcie ani dnia. Poślij do Warszawy manifest, który powinien natychmiast obiec po lożach. Konfederacja będzie na pewno liczna. Skoro tylko otrzymasz odpowiedź, przyślij mi ją nie traci ani chwili. Najważniejsza rzecz dla nas to ustanowienie masonerii eklektycznej tylko tego nam trzeba. Nie mówcie nic w Warszawie o naszym zakonie 7. Plan Spartakusa był następujący ująć w karby wszystkie loże polskie na zasadach eklektycznych programów, utrzymać je na wysokości tylko trzech najniższych stopni masońskich, a stopnie wyższe rezerwować dla wtajemniczonych w program zakonu. Osiem dni podacie listu Weischaupta do Filona, zapoznany z tym planem Baron von Kning-Katon, pisze do Filona z zachwytem ten projekt dotyczący Polski jest majstersztykiem. Posiałem już Spartakusowi mój projekt pisma mającego obiegać loże 2. Tak oto polscy masoni dali się użyć jako narzędzia iluminatów w latach 1788-1794 do wywołania zbrojnego wrzenia na wschodzie Europy, celem odciągnięcia Rosji od pomocy dla państw zachodnich, organizujących interwencję zbrojną przeciwko ludobójczej rewolucji francuskiej. Temu samemu celowi służył przesławny Sejm Czteroletni. Temu służyła tragiczna w skutkach insurekcja kościuszkowska, dywersja iluminatów przeciwko Rosji, odciągająca ją od interwencji przeciwko rewolucji francuskiej. Zakończyła się drugim i trzecim rozbiorem Polski. Kościuszko, iluminowany przez masonerię amerykańską i francuską, był jej posłusznym narzędziem. Jałowe są dywagacje o tym, czy Kościuszko był formalnym masonem. Wątpliwości rozwiewa strona tytułowa książki o historii polskiej loży masońskiej Kościuszko nr 1085, powstałej i działającej w Nowym Jorku. Toksaweremu Pruszyńskiemu, polskiemu emigracyjnemu pisarzowi zawdzięczamy informację i przypomnienie, że pieczęć, którą na początku swej insurekcji Kościuszko pieczętował się jako naczelnik powstania, wyobrażała, zamiast tradycyjnego orła i pogoni, świątynię Hirama. Hiram, legendarny budowniczy świątyni Salomona, to guru masonerii wszystkich rytów i czasów. Znamienne, że emigracyjny urzędowy organ rządu i wojska z dnia 24 marca 1944 roku miał wydrukowany w poprzek całej stronicy napis pod znakiem świątyni Hirama. 1. Zwolna Polska, numer 2. 1989 1999 S 48 w, wers 2 Wolna Polska ob C it. Wierni kościołowi współcześni patrioci Polscy zmusili Kościuszkę do rychłego wycofania pieczęciowej świątyni Hirama i zastąpienia jej godłami Polski i Litwy 7 Polscy masoni z londyńskiej emigracji pozostali jednak wierni swemu guru i w tragicznym 1944 roku nadal modlili się do Hirama. Jakie byłyby losy Polski, gdyby nie owa insurekcja w obronie ludobójców francuskich? Rzeczpospolita zapewne by doczekała wojen napoleońskich w granicach tylko pierwszego rozbioru. Adam Doboszyński po wojnie zamordowany w Kazamatach Hub po jego nierozważnym powrocie z emigracji do okupowanej przez Żydokomunę Polski, bezlitośnie demaskuje tragiczną rolę Kościuszki jako zapewne nieświadomego grabarza Rzeczpospolitej. Oddajmy do głos na dłużej jak pisze Aleksander Krauschard II, historyk nie podejrzany boć i Żyd i mason i pozytywista warszawski, już na rok przed wybuchem insurekcji kościuszkowskiej opowiadano sobie w Paryżu w kołach jakobińskich datę przyszłego polskiego powstania oraz nazwiska jego wojskowych i cywilnych przywódców, Kościuszki i kołu rezydujących tymczasem w Lipsku i draźnie pod opieką iluminatów dolnosaskich. KS. Barruel, autor słynnego dzieła o kulisach rewolucji francuskiej, cytuje mowę Cambona, skarbnika rządów rewolucyjnych, w której tenże stwierdził, że jakobińska Francja wydała przeszło 60 milionów na wsparcie dla braci nadwiślańskich. Pieniądz to na ówczesne czasy nie mały. też jaczejki adeptów przygotowujących insurekcje działały sprawnie. W pogodny marcowy poranek 1794 roku naród został zaskoczony powstaniem zorganizowanym za obce pieniądze i pod obcą inspiracją, podobnie jak zaskoczyła go o trzy lata wcześniej majowa konstytucja. Reżyseria była ta sama i aktorzy w dużej mierze ci sami. tyle, że już śmielej sobie poczynający, eksemplum świątynia Hirama na pieczęci ubranego w kusy francuskie ubranko naczelnika. Polacy tradycyjnie nie lubią, gdy ich traktować jako naród idiotów, zaskakiwać i wodzić za nos. Podobnie zresztą wówczas jak i dziś, ogromna większość Polaków uważa, że auspicjami Hirama zbuduje się mniej i gorzej niż auspicjami Chrystusa. Deistyczna, odbiegająca od utartych chrześcijańskich formuł przysięga kościuszki na rynku krakowskim nie mówiąc już o jakobińskiej mowie na ratuszu nie mogły też wzbudzić zaufania. Cała w ogóle koncepcja powstania, narzucona kościuszce z zagranicy, nie pasowała do polskiej rzeczywistości. Rozumiemy kłopoty naczelnika powiedziano mu za granicą, że trzeba koniecznie ruszyć chłopów. Ale jak się do tego brać, skoro, jak wykazały późniejsze dzieje jeszcze w trzy ćwierci wieku później, przecinek w czasie powstania styczniowego, chłop polski nie będzie, niestety objęty świadomością przynależności do narodu? Kropka to też dziwiłem się zawsze, skąd naczelnik wziął tę garść chętnych paradebauerów póki w samych Racławicach na wiosnę 1939 roku z ust miejscowych nie usłyszałem prawdziwego przebiegu wydarzeń, tak jak go sobie przekazują z ojca na syna pokolenia tubylców. 1. Tamże 2. Historyk 1843 -1931, PS. Alkar, a także poeta i tłumacz, z pochodzenia że o dużym stopniu asymilacji. A więc na sąsiadującym z Racławicami folwarku siedział sobie pan śląski, adept Hirama i komisarz insurekcji na powiat Machowski. Imć pan zebrał grupę okolicznych chłopów, zachęcił do bicia Moskali i poczęstował wódką. Zgodnie z planem nadciągnął Kościuszko i rozpoczęła się bitwa. Od stanowisk polskich w dół w stronę Racławica raczej Janowiczek ciągnął się las dziś nieistniejący niedaleko z kraju tego lasu zajęła pozycję bateria moskiewska kosyniarów Kowale w tych czasach byli również dworscy, więc przekucie kos odbyło się bezpłatnie przeprowadzono lasem i z odległości paruset kroków puszczono z boku na niespodziewających się tego Moskalin. Taki przebieg wypadków wydaje się o tyle prawdopodobny, że jak wiadomo, ani Kosynierzy, ani Bartosz Głowacki wybitniejszej roli w dalszej insurekcji nie odegrali i żadni dalsi chłopi do nich nie dołączyli. Bilans insurekcji kościuszkowskiej przedstawia się więc bardzo niewesoło. Racławice w niczym nie poprawiły losu chłopów, ani poprawy tego losu nie przyspieszyły, a tylko zatruły atmosferę na sto lat w ogóle całe to powstanie, zrodzone w cieniu świątyni Hirama, idzie od początku z lewej nogi. jako znaczny epizod powstania figuruje samosąd na ulicach Warszawy, znów ścisła kopia wzorów jakobińskiego paryża, zorganizowana zapewne w ramach wyżej wymienionych 60 milionów nadsekwańskich pieniędzy. Bez względu na wartość moralną powieszonych wówczas osób biskupa Masysalskiego, Kasztelana Czetwertyńskiego i szeregu innych, winnych i niewinnych, przecinek epizod ten jest dziwnie niezdrawny dla Polaków, to też bywa przemilczany przez masońską szkołę historyczną. Kościuszko, przy najszczerszych i niekwestionowanych przez nikogo dobrych chęciach i wielkim idealizmie, wbił dosłownie ostatni gwóźdź do trumny ojczyzny. Bestie końca czasów.